raz, dwa, trzy nie wiem jak to wyjdzie, bo testuję nowy mikrofon się okaże zima jest musi być zimno, odwieczne prawo natury ale ja nie o tym zupełnie ja o samochodzie, bo siedzę teraz w samochodzie oczywiście szyby zaśnieżone, bo oczywiście wczoraj spadł śnieg bo czemu miałby nie spać, jest już sam, sam, koniec stycznia i to jest doskonały moment na śnieg, żeby spadł. Trochę niedobrze, bo muszę jechać do roboty. Znaczy w ogóle jeżdżenie do roboty to nie jest żadna jakaś taka szczególna frajda, ale człowiek się przyzwyczaja, ale kiedy masz do roboty kawałek drogi, trzeba do jechać do sąsiedniego miasta, trasą, którą jeździ nie tylko cała ekipa z Twojego miasta, ale i z sąsiedniego, i jeszcze z sąsiedniego, i spadnie śnieg, to przestaje być wesoło. Bo to nigdy nie wychodzi jakoś szczególnie dobrze. Zwłaszcza, że drogowcy pewnie jak zwykle zdziwieni. Ja to w ogóle bardzo lubię jeździć samochodem. Powiedziałbym, że uwielbiam wręcz ale nie po mieście. Ja samochodem na trasie. Ostatnio pojechałem sobie do Wielkopolski. Tą tak zwaną autostradą wolności. Fajnie było. W tamtą stronę jeszcze w dodatku jechałem sam, bo z powrotem to już z rodziną. O, koła się ślizgają. No nikt nie mówił, że będzie lekko. To jest osiedlowa droga bez żadnego znaczenia strategicznego, więc jedziemy po ubitym. Z drugiej strony podobno w Norwegii jeżdżą po białym i żyją, to u nas się sypie sól. Jezu, jak ja tego nienawidzę. Teraz, że... Nawet nie to, że żyre karoserię, bo akurat mam opla, a ople to akurat całkiem dobrze dają radę. W odróżnieniu na przykład od Fordów. Poprzednio miałem Forda, tego to żarło. Dobry Boże, po prostu hodowlardzy. W każdym bądź razie, Główna jest już lepiej rozjeżdżona, ale nie sypali jeszcze soli. Może to nawet i lepiej, bo co chciałem powiedzieć. Osadza mi się na szybach, na drzwiach. Straszny syf jest. I... na butach. Na butach też nie lubię. Ciężko się to dziadostwo czyści strasznie. Ale tu jest ok. Ja do pracy mam niedaleko. 13 km na dobrą sprawę można byłoby to zrobić błyskawicznie. Gdyby nie to, że... Najpierw jest mały korek w samym mieście. Się przejeżdża z prawej strony rzeki mostem. Dalej jest rondo w jeziornie, które się blokuje. Dlatego, że na to rondo z boku, z lewej strony wjeżdża. Cała masa ludzi z Piaseczna i tam z sąsiedniej dzielnicy. Więc dojechanie do samego ronda to już jest połowa sukcesu. Potem dalej za rondem to już jest fajnie, zwłaszcza, że z półtora kilometra dalej zaczyna się dwupasmówka na którą czekaliśmy bardzo długo, bo prace nad nią zostały przerwane w 1981 roku dlaczego zostały przerwane to prawdopodobnie każdy, chociaż trochę bystry z historii może się domyśleć. dwupasmówkę postawił towarzysz Gierek Edward i prowadziła ona do jego rezydencji. Obecnie jest to tak zwany ośrodek Urzędu Rady Ministrów w Klarysewie. Znajduje się w tym samym miejscu, co i był. Dwupasmówka teraz kończy się akurat dokładnie przed ulicą, która do niego prowadzi. Towarzysz Gierek Edward doprowadził ją tylko trochę za powsin, a potem, a potem to był horror. Przez całe lata tam był horror, więc musiałem jeździć bokiem, omijać miasto przez... Czasem to nawet przez wsie nadwiślańskie, a najczęściej przez taką drogę za szkołą amerykańską. Tam Szudr był kiedyś, ale miejscowy proboszcz z Powsina, tak głosi wieść gminna, poszedł do urzędu i powiedział Panowie, tam brakuje x set metrów asfaltu, a ja tam mam wiernych w tej wsi. No nie pozwólcie, żeby to tak wyglądało. I miejscowi kacycy Kacykowy, Władycy a w każdym razie samorząd lokalny nakazał szutru asfaltem polać, żeby proboszczu dobrze jeździło się i chwała proboszczu za to, bo to usługi dla ludności sprawił, bo tamtędy teraz jeździ mnóstwo ludzi w każdym razie, jeżeli się już przebije przez rondo na jeziornie, o tak jak w tej chwili dziś jest nieźle, przy czym przypominam, że są cały czas ferie w Mazowieckiem więc jednak poranny ruch jest zupełnie inny kiedy nie ma ferii, to ja wychodzę z domu tak za 10, za 15 ósma, odwożę młodego do przedszkola i cisnę. Jak są ferie, to jak wyjdę w pół do dziewiątej, to też nie ma doła. Przejeżdżam spokojnie przez jeziorne. Ludzie stoją na przystanku. Zawsze wyglądam, czy nie ma kogoś znajomego, bo sam przez wiele lat tak stałem. Łapałem stopa. Kilkanaście w sumie dzieje, chociaż teraz też zdarza mi się jeszcze jak gdzieś jadę, że stanę, ale ludzie się nie chcą zatrzymywać może też mam słaby ogląd bo rzadko jeżdżę może ten odsetek gdzieś tam nieudanych łapań stopa jest inny może też to nie jest kwestia tego, że czasy się zmieniły, tylko że ja się zmieniłem miałem kiedyś taką babkę, co mnie woziła to dawno było, ja byłem w siódmej, w ósmej klasie jakoś tak, ona zawsze się zatrzymywała, jak mnie widziała i już się dobrze znaliśmy I za którymś razem ona powiedziała mi tak, Wartek, ja cię tak woziłam, ale wiesz, ty już jesteś za duży i ja się już trochę czuję nieswojo i więcej nie będę się dla ciebie zatrzymywać. Taka karma się mówi. Mijam Klarysew. Jestem już na dwupasmówce. Skrzyżowanie w Klarysewie, rzecz absolutnie okropna. Powiem jeszcze tylko jedną rzecz. Tu stoi bardzo ładny budyneczek dworca, kolejki wąskotorowej warszasko grójeckiej obecnie piaseczyńskiej. To, co zostało z niej oczywiście, bo kolejki to tu nie ma od początku lat 70. Ładny to budyneczek był, bryła fajna i tak dalej. Jest w nim teraz poczta, więc samo to sprawia, że jest mi obrzydły. A niestety ktoś kazał go odremontować. I dobrze, bo tam tynki się sypały i wszystko. Położyli na nim chyba coś w rodzaju struktury, a oprócz tego zniszczyli go doszczętnie, bo miał taki piękny napis wycięty w tynku, zagłębiony takim trój trójkątnym reliefem. A ktoś kazał to wszystko zalepić styropianem zaciągnąć tynkiem i przylepić na tym takie zupełnie nijakie wystające litery. Oczywiście, że nadal jest budyneczek z napisem Claricef, ale to, to już nie jest to samo. Nie mówię, że to jest fuck up na miarę słynnej renowacji obrazka świętego, który pewna emerytka zrobiła, ale trochę tak się czuję. No ale odbiegłem od tematu. Skrzyżowanie Mirkowskiej z Warszawską to był koszmar. Tam zawsze po przystanku był trzeci, czwarty i siódmy pas i wszyscy, którzy jechali nie przez Warszawską, tylko przez Mirkowską a to było trzy czwarte ludzi wpychali się tam, no, Trudno inaczej nie było świateł na tym skrzyżowaniu a nic, więc po prostu wjeżdżali jak mogli w związku z tym cała Warszawska zawsze stała, w związku z tym nikt nie jeździł Warszawską, tylko wszyscy jeździli Mirkowską i tak w kółko Macieju to było nie do zniesienia postawili tam teraz światła, Mirkowską nikt nie jeździ ja cały czas jeżdżę jeszcze za szkołą amerykańską jak mi się nie chce czekać, zobaczę na przykład, że korek jest już po prawej stronie rzeki przed mostem, a to jest kawałek do ronda, to mi się nie chce czasem czekać, to sobie odskakuję, jadę Mirkowską, skręcam na pórąbce za szkołę amerykańską. Nade wszystko nie lubię w innych kierowców. Bardzo. Oni niestety mają swoją jazdę i ta ich jazda z moją jazdą bardzo często nijak się nie pokrywają. Cholernie przeszkadza mi to, że oni tam są, bo każdy jedzie, on mi zajedzie drogę, albo nie zajedzie nawet, ale jedzie na przykład o te 30 km wolniej niż ja, bo mu się nie śpieszy. Mi się też może nie śpieszy, ale nie lubię jechać 30 po mieście w momencie, kiedy mogę jechać 50 albo 60. No i nigdy nie wiadomo, co taki zrobi, nie można przewidzieć kierunkowskazy, mam wrażenie, to nie są rzeczy dla ludzi, kierunkowskazów to używają kursanci na nauce jazdy, najczęściej, jak im instruktor przypomni, bo potem to już, no to już tak bywa różnie, im lepsza fura, tym Mniej zauważyłem, chociaż prekariat swoich cinquecento też gardzi raczej sygnalizowaniem, że zmienia pas. Ale wszystkie te suwy, takie pseudo-terenowe i całą resztę, to jest niewyczerpane źródło skarbnica po prostu drogowych baśni. Na przykład y, ostatnio trafiłem na babę, która się nie mogła zdecydować, czy chce jechać prawym pasem, czy chce jechać lewym pasem bo nie wiedziała, który jedzie szybciej. No bo wiadomo, że zawsze jest tak, że jeden pas jedzie szybciej. A tu nie było widać. Bidna nie wiedziała, więc jechała okrakiem po białej linii. No o kierunkach nie mówię, bo po co kierunki. Ludzie jeszcze w suwach mają jeszcze taką dodatkową cechę, która jest irytująca bardzo z mojego punktu widzenia. Mianowicie, skoro już się ma samochód terenowy taki, nie? Na góry, doły i tak dalej to należy go oszczędzać. Jeżeli ktoś się zatrzyma przed progiem, nie zwolni, tylko zatrzyma się, stanie do zera przed progiem, to prawie na pewno będzie to kierowca w suwie. W stanie, rozejrzy się, nie wiadomo, czy przypadkiem z boku progu coś nie wyjedzie, wiadomo, prawda, trzeba uważać. A następnie powolutku się przez ten próg przetoczy. Chociaż tu są też ludzie w drugą stronę, którzy, żeby ominąć próg, jedną stroną samochodu na przykład prawymi kołami potrafią wjechać na krawężnik czasem dwukrotnie wyższy niż ten próg bo przecież tam będzie lepiej niż jechać po progu ja nie mówię, że ja nie mam swoich jakichś różnych dziwnych zwyczajów naleciałości ani że w ogóle jestem jakimś super kierowcą nie jestem, no jeżdżę sobie te parę lat siedem z okładem. No, jeżdżę trochę więcej, bo zanim zdałem prawo jazdy, to już gdzieś tam sobie wyjeżdżaliśmy w nad, się nad Wiślańskiej, Ala dawała mi pojeździć naszą starą Skodą. Mieliśmy Skodę. No, była maszyna fajna, mała taka, zwrotna. Dobrze się to parkowało, chociaż mnie osobiście, Astre, też się dobrze parkuje, bo ma wspomaganie, więc stawienie jej tyłem gdziekolwiek w zasadzie nie, nie, nie wymaga jakichś nadludzkich umiejętności. Trzeba opanować łamanie się furą w przód i w tył. A, więc jeżdżę tak 7,5 roku. Miałem odebrać prawo jazdy 22 sierpnia. Dostałem zawiadomienie, że jest dzień wcześniej. Przyszło i myślę sobie: Dobra to. Rano wsiądę w dyszkę, pojadę sobie, albo Ala mnie podrzuci. Ale rano Ala wstała o czwartej i powiedziała, słuchaj, to się chyba zaczęło. I mówiąc chyba się zaczęło, miała na myśli to, że młoda postanowiła się akurat tego dnia urodzić. Zresztą szczęśliwie zakończyło się 12 godzin później sukcesem dla wszystkich zainteresowanych więc ostatecznie prawo jazdy odebrałem później a i tak dwa dni później jak wracaliśmy ze szpitala to chyba ojciec nas wiózł. nie pamiętam szczerze mówiąc byłem zaoferowany innymi sprawami lubię jeździć jak jadę sobie na przykład w weekend trasą z Jeziorny do Warszawy do Wilanowa tak fajnie jest tak pustawo tam. jedne światła, drugie, trzecie no właśnie światła, bo tak naprawdę wydostaje się z jeziorny i jest ok a potem nagle okazuje się że na wysokości Powsina zaczyna się korek i korek ten ciągnie się przez następne 5 km do Wilanowa zaczyna się na światłach w Powsinku potem doprawia się światłami na Fogla bo już potem, w samym Wilanowie, na skrzyżowaniu, to już jest jeszcze jak cię mogę. Zresztą skrzyżowanie w Wilanowie nie jest wcale takie najgorsze. Pamiętam czasy, jak tam świateł nie było. W ogóle pamiętam czasy, jak na tej trasie nie było infrastruktury. W Wilanowie przy przystanku była ostatnia latarnia. Potem kolejne to były dopiero w Powsinie, we wsi, a nie na obwodnicy. I potem jeszcze następne, to już były dopiero w Klarysewie. No i to nawet nie na skrzyżowaniu z Borową, gdzie jest teraz gigantyczne rondo. Wielkie takie. A potem jest drugie, a między nimi stoi Biedra, szkoła amerykańska, osiedle i McDonald's. McDonald's, swoją drogą, ciekawa sprawa. Postawili sobie chłopaki słup. No taki wielki. Z literą M. Jaki się krzyk podniósł, o Jezu. Taki słup w jedynym uzdrowisku. Niszczą Konstancin. Po pierwsze nie Konstancin, bo to jest bielawa I to żadne uzdrowisko. Po drugie Konstancin jeziorna to też jest dupanie, żadne uzdrowisko, bo ma tężnie. Kilka obiektów szpitalnych. Z trzy pewnie. Bo to rachityczne uzdrowisko, które coś ma i od półtora roku buduje niby centrum hydroterapii, które podobnie jeszcze nie żadne centrum będzie i żadne baseny termalne jak w Mszczonowie, tylko pewnie ostatecznie łóżka hotelowe i jakaś baza i być może jakieś tam drobne rehabilitacyjne. O solankach nie ma co mówić, bo ma tylko 28 stopni, nie będzie za bardzo termalna. Chyba nawet nie 28. Za mało, w każdym razie trzeba byłoby to grzać. Jest fajny CKR, który był kiedyś państwowym szpitalem, centrum kształcenia i rehabilitacji inwalidów. I który no, z górą 10 lat temu ktoś wziął swoje ręce i doprowadził do porządku. Otwarto basen i, i tam jest fajnie. Kurde, my tam z młodą chodzimy. Młoda ma tam zajęcia ze szkoły. Z młodym też. I poza tym no, szpital chirurgiczny, urazowy, który w latach 80. był bardzo słynny. A teraz ma jakiś taki dług, gdzieś chyba, nie wiem, czy nie, przewyższający długu całej gminy. Więc krzyk się podniósł i uzdrowisko niszczą. Jak to możliwe, że taki wielki słup McDonalda w uzdrowisku i to jeszcze w dodatku takie niezdrowe jedzenie, takie złe? No normalnie jakby sam szatan tam stał i nie wiem, co robił. Różne organizacje społeczne pisały ze wszystkich stron i tak zwani lewacy genderowcy, czyli ludzie związani z PO, no bo wiadomo, że jak PO, to lewak i tęczowy gender. I pisało o tym ktoś z lokalnego ONR-u. Nie pamiętam kto. Nigdy ich nie mogę zapamiętać. Ich tam jest pięciu albo sześciu. Chociaż w końcu chyba ich nie ma ostatnio, bo któryś taki główny, jego kojarzę, bo się udziela na lokalnym forum, mówił, że Coś tam się rozwiązało, nie wiem co, z falangami na rękawach chodzą, robią różne rzeczy, z Bogiem, kraj wolny I miejscowy radny PiSu, który swoich przekonań do polityki nigdy nie miesza, więc żeby nie było wątpliwości to zawsze wszystkie lokalne sprawy załatwia na papierze firmowym z logiem PiS No w sumie to tylko polityka, a nie przekonania, prawda? Jak ostatnio wrzucił plakat dyskusja o edukacji, to spojrzałem i zastanawiałem się, czy to dyskusja o edukacji, czy o wychowaniu seksualnym. Tyle było napieprzone różnych, najbardziej pokracznie połączonych symboli, a potem się okazało, że to chodzi o dyskusję o edukacji gender, która jest na siłę. Wszyscy ci ludzie, i do tego jeszcze burmistrz podpisał się pod pismem z tutejszego urzędu, zażądali usunięcia tego słupa, bo ten słup godzi tak bardzo. Potem przyszły wybory, ale wcześniej zdążono, zdążono odkrzyknąć sukces, bo McDonalds stwierdził, ej, dobra, jak Wam zależy, nie, to my to rozbierzemy. Tylko teraz nie możemy, wiecie, bo teraz jest budowa. Na budowa jest konkretne pozwolenie i ma być robione zgodnie z przepisami. Więc my go skończymy, a potem go rozbierzemy. Minęły wybory, jest styczeń, wybory nie wiem, kiedy były w listopadzie. Zapytałem raz, drugi, trzeci, no w końcu tam ktoś z nich się odezwał, wysłał drugie pismo. McDonald's odpisał, że no tak, no ale przecież mokro jest, nie mam rozu, to jak my możemy ciężki sprzęt? No i nie chcielibyśmy w dodatku rozjeżdżać trawnika, bo no wie pan, no świeży trawnik, także czekamy na lepsze czasy. No taki jest sukces lokalnej samorządności i oddolnych inicjatyw. Pomyślałem sobie, że już abstrahując od tego, czy to się udało, czy nie, jaki jest kurwa sens walczyć ze znakiem, z reklamą przy drodze w Bielawie owszem na wieździe no, jedynego uzdrowiska na Mazowszu dajmy temu czas, chyba za dwa lata mija karencja obecnego planu uzdrowiskowego i jak nie pokażą że mają cokolwiek więcej niż teraz to szlak trafi całe to uzdrowisko skończy się zakaz stawiania bloków wyższych niż cztery piętra skończy się zakaz dzielenia działek na mniejsze niż 1500 metrów. Wszystko się skończy. Drzewa się skończą, las się skończy, łąki się skończą. Może kino będzie? Nie, no jest już kino. Jest kino w miejscowym Domu Kultury, wyremontowanym po ładnych kilku latach. To też była śmieszna sprawa, jak zajrzałem kiedyś na stronę tych tam funduszów europejskich, cudnych, co to dają kasę i Wyremontowano willę, hugonówkę w Konstancinie Jeziornie. Super sprawa. Odtworzono boniowanie, gzymsy, syrymsy, dachy. Mało brakowało, jeszcze by kto napisał, że odtworzono rzeźby tak zwanych faunów, bądź też diabłów. No jak zwał, tak zwał. Nikt nie wie dokładnie, co to było. Stojących przed wejściem. Wszystko zrobione pięknie, lśni. No, czeka tylko już ostatnie poprawki. Normalnie panie żarówki wkręcamy. Zachodzę. Ściany stoją z cegły. Dobrze, że stoją, bo poza ścianami nie ma nic. Otoczone płotem. Brezent, który był zamiast dachu, dawno zerwał wiatr. No bo ile lat może tak? się brezent trzymać? Okien nikt tam dawno nie widział, leży śnieg. Napisałem do tych tam od tych funduszy z pytaniem, nawet zadzwoniłem, o co chodzi. Obiecali sprawdzić, oddzwonić. W sumie jakie to ma znaczenie, 5 lat minęło, stoi, nie? Dom kultury, teraz to już dom kultury tylko w Konstancinie, bo dom kultury Konstancin, konstanciński dom kultury, jeziorna, się nie liczy, Konstancin ma 100 lat z okładem, z Kolimów powstał w okolicach 1410-15 roku, jeziorna nieco wcześniej, A no, zależy która, bo były różne obory są, być może jeszcze starsze, Ciciszew na Urzeczu ponad 650 lat. I to mówimy tylko od pierwszej pisemnej wzmianki na jego temat, więc tak naprawdę może być więcej. To nie ma znaczenia. Wszystko Konstancin. Zdryfowałem, a stoję już na ostatnim zakorkowanym fragmencie, czyli na Dolinie Służewieckiej. Jak nie jest dobrze, to Wilanowska stoi tutaj. Chociaż teraz jest pięknie. Był taki okres, że Wilanowska na tym odcinku od Sobieskiego do Doliny była jednojezdniowa. Jeździłem tak parę lat, bo w tym miejscu, gdzie jestem, to już pracuje. Ósmy rok! No, zaraz na wiosnę, 1 kwietnia będzie 8 lat. Stuknie równo, jak tu robię. Długo. Ten remont ciągnął się długo i to był horror. Robieżdżaliśmy gdzieś jakąś Egejską, śródziemną, śródziemnomorską. Nie wiem nawet czym. Strasznie przez opłotki. To było okropne. Zrobili ją. Jest lepiej. Oczywiście, że tam na dolinie stoi, ale tam są cztery fasy. Dwa w lewo. Wydzielone. Jeden prosto, jeden prosto i w lewo. Nie jest źle. No lepiej niż pod Powsinem, czy gdziekolwiek indziej. Tu jeszcze muszę zjechać w Dominikańsku. Też nie jest lekko, bo jest naprzeciwka. Jadą jak chcą. I zaparkować. Jestem już na miejscu. I tyle trwa moja droga do roboty. No dziś przyjechałem wyjątkowo późno. Jest minuta po dziewiątej. Normalnie się tak nie spóźniam jestem wcześniej. Cóż, yy, zaczyna się dzień. Jeżeli słuchacie tej audycji tak jak ja ją nadaję, to zaczyna się piątek. A więc miłego weekendu.